Etapy budowania zespołu. Mówiłem już o tym, jak zbudować zespół marzeń i że w zespole marzeń jest synergia, czyli 1 plus 1 plus 1 równa się 111. Więc teraz zobaczmy, jakie są etapy, przez które przechodzi każdy zespół. Zobaczmy taki najmniejszy zespół na świecie, czyli zespół dwuosobowy. I kto należy do takiego dwuosobowego zespołu? Chociażby mąż i żona. Przez jakie etapy przychodzi? Poznają się, jest ten, to jest pierwszy etap. Drugi etap zakochania, fascynacji. Trzeci etap trudności i czwarty etap miłości. Podobnie działa to w biznesie, zobaczmy. Tutaj mamy etapy rozwoju zespołu według Takmana, ale w moim ujęciu. Mam nadzieję, że pan Takman się nie obrazi. Pierwszy etap. W wypadku relacji między mężczyzną a kobietą to jest ten etap poznają się. W wypadku biznesu to jest nie wiem, dwie, trzy, cztery kilka osób wspólnie chce zbudować biznes. To jest pracownik, który dołącza do jakiejś firmy. To jest kościół, który się tworzy, fundacja, stowarzyszenie, klub harcerski, cokolwiek. I co się dzieje na tym pierwszym etapie? Na tym pierwszym etapie, jak zresztą na każdym etapie, mamy trzy elementy. Ja, moje ego, moje powody osobiste, dla których przychodzę. My, czyli drużyna, którą tworzymy, bo mówimy tu o zespole. I trzecie, nasza misja. Więc ten pierwszy etap Spotykamy się ze względu na misję. Spotykamy się ze względu na misję. Czyli na przykład jeżeli to jest jakieś spotkanie, jakaś impreza, ktoś ma urodziny i teraz mężczyzna i kobieta przychodzą na to spotkanie ze względu na urodziny jakiegoś znajomego i tam się po raz pierwszy poznają. Kolejna rzecz, ktoś myśli o pracy, więc przegląda różne oferty i mówi, "Okej, okay, ta firma i to czym się zajmują i to kogo szukają, to jest to czego szukam. Ktoś inny myśli sobie, dobrze, założyłbym biznes, ale no, dobrze by było to zacząć dwie, trzy osoby, wziął dwóch, trzech kumpli i zaczęli o tym rozmawiać. To jest pierwszy etap. Misja jest najważniejsza. Misja jest tym, co nas łączy i nie myślimy o sobie, nie myślimy jeszcze o zespole, myślimy o tej misji. No ale... Jest drugi etap. Tak, jeżeli, jeżeli po tym spotkaniu nic nie zaiskrzyło między kobietą a mężczyzną, to się nie spotkają. Jeżeli na tych urodzinach, tak, te przykłady będę, będę prowadził przez całe etapy, między mężczyzną a kobietą coś zaiskrzyło, to mówią, ok, spotkajmy się. Tak. Spotkali się gdzieś na randce, jest ta ekscytacja, fascynacja, euforia. Jeżeli tych kilku kumpli, którzy chcieli założyć biznes, spotkali się, porozmawiali i jest ten drugi element, Wow, możemy coś razem zrobić? Jeżeli ktoś poszedł do pracy, przyjęto go i mówi: wow, w końcu dostałem się do tej firmy i to będzie dla mnie rozwój, więcej zarobię i tak dalej. Dzieje się przedziwna rzecz na tym etapie. Przedziwna, bo często nieświadoma, wyparta. Nasze ja zaczyna wzrastać. Już ta misja się nie liczy. Liczy się to, że ja będę miał jakieś korzyści. Wow, poznałem osobę, dzięki której nie będę samotny. W końcu ktoś mnie pokocha, no stworzymy, stworzymy biznes, w którym będę mógł mieć elastyczne godziny pracy i będę zarabiał ile chcę. Przyszedłem do pracy, gdzie w końcu będą mnie szanować i to ja zaczyna być tak ważne, że staje się ważniejsze niż misja i niż cały zespół. No więc co dzieje się później, trzeci etap, wiadomo, nagle się okazuje, ta druga osoba nie spełnia moich oczekiwań, to miała być idealna praca, ale nie jest. No mieliśmy wspólnie tworzyć zespół, nie tworzymy go. Nagle zaczyna się ten trzeci etap, etap kryzysu. I ten etap jest decydujący. Każdy zespół, każda relacja, wszystko przechodzi przez te etapy, czy chcemy tego, czy nie. Warto o tym wiedzieć, ponieważ nie mamy wpływu na to, że te etapy będą, natomiast mamy wpływ na to, jak się zachowamy w tych etapach. Więc mamy jeden, dwa, trzy i jesteśmy w punkcie 3. czyli w punkcie, kiedy przeżywamy kryzys. Oczywiście możemy przeżyć go źle, i po prostu wszystko spali na panewce, wszystko, po prostu rezygnujemy z dalszego rozwoju. W tym etapie może być tak, że niekoniecznie musimy wyjść ze związku, nie tworzyć biznesu albo yy, zrezygnować z pracy, ale możemy wyłączyć się wewnętrznie, nie angażować się w pełni, więc musimy tutaj uważać. Natomiast w tym momencie, jeżeli powiemy sobie dobrze, w związku nie chodzi tylko o mnie. Nie będę się teraz obrażał, nie kochają mnie, nie traktuje mnie ta osoba tak, jak powinna mnie traktować, tylko pomyślę, dobrze, co zrobić, żeby ta osoba czuła się kochana? I zaczynam bardziej dbać o tą osobę niż o siebie. Jeżeli w tej pracy nagle pewne rzeczy się nie dzieją tak, jak bym chciał, ale myślę, dobrze, co ja mogę zrobić, żeby być lepszym pracownikiem? Jeżeli w tym biznesie, który tworzymy z kumplami, nagle rzeczy nie idą tak, jak byśmy chcieli, żeby szły, i spotykamy się, mówimy, słuchajcie, porozmawiajmy, jest jakiś problem, jest jakiś kryzys, rozwiążmy go. Jeżeli to pójdzie we właściwą stronę, tak, to to co się zacznie, nasze ja, nasze my i nasza misja, zobaczcie, jest dużo większe niż na początku. Więc warto przejść te trudności, jeżeli widzisz, że ta relacja jest wartościowa że ta praca jest taka, którą, o którą warto walczyć, że ten biznes, który chcecie założyć jest warty tego, żeby przejść ten trudny moment, to rozmawiajcie, szukajcie rozwiązań, a zobaczycie, że kiedy wyjdziecie z tego dołka, to i twoje poczucie zadowolenia będzie większe i wy jako zespół będziecie mieli silniejszą relację i wasza misja, czyli powód, dla którego się spotykacie, będzie was rzeczywiście ekscytował. W kolejnym filmiku pokażę Ci, jak przeprowadzić zespół przez zmianę. Ponieważ zmiany, takie czy inne, zawsze będą towarzyszyły, musimy zobaczyć, jak przeprowadzić przez nie zespół.